Bajki i baśnie świata Biedak i chciwy kupiec Bajka turkmeńska Dawno, dawno temu żył sobie pewien kupiec. Jednego razu przywołał do siebie biedaka i rzeczy. Chcę jechać do Hiwy, po jakiś chodliwy towar. Jeżeli podejmujesz się mi pomóc, to zabiorę cię ze sobą, ani się obejrzysz, jak się wzbogacisz. Zgadzam się, odparł biedak. Ale jakie wynagrodzenie otrzymam za swoją służbę? Bądź spokojny, nie skrzywdzę cię. A teraz idź, zbieraj się do drogi. Alboż to dużo czasu potrzeba biedakowi na zebranie się. Wyruszyli w podróż następnego dnia. Szli, szli, aż się zmęczyli. Usiedli przy drodze, by posilić się trochę. Biedak wyciąga swe jadła, kupiec swego kufereczka nie otwiera. Poczęścił się, mówi biedak. I następnego dnia było tak samo, i trzeciego także, aż biedakowi zapasy się skończyły. Zobaczył kupiec, że w sakwie biedaka pustki otworzył swój kufereczek i zabrał się do jedzenia. – Podjadł sobie i życzę. – No to drogę. – Baju, jedzenie mi się skończyło – mówi biedak. – A droga przed nami daleka, a i chłodno. Lepiej będzie, jak wrócę do domu. – Jak uważasz? – odparł kupiec. Karmić cię nie mogę, gdyż nie wiem, czy dla mnie samego wystarczy. Zawrócił głodny biedak do domu, a kupiec poszedł dalej w swoją stronę. Pod wieczór pogoda się popsuła, spadł obfity śnieg. Biedak marszem się rozgrzewa, a w brzuchu pusto. Raptem patrzy, a tu coś czarnego przed nim. Podchodzi bliżej wieża, a wewnątrz schodki prowadzące w górę. Postanowił zanocować w tej wieży. Jakby nie było dach nad głową. A tu jeść się chce? Sen nie przychodzi. Nagle słyszy, śnieg skrzypi nieopodal. Przyczaił się biedak ani dyszy. A tu lisiczka wchodzi do środka. Usiadła w kątku. Śnieg znów zaskrzypiał i pojawił się szakal. Usiadł obok lisiczki. Potem przyszedł wilk, a za nim lew. Rozsiadły się zwierzęta na dole, biedak nad nimi pod dachem. Lew ziewnął i rzecze. E, – skoro nas los zetknął, a i żeby było weselej, zdnieść tę niepogodę, opowiedzmy sobie o widzianym i zasłyszanym. Zwierzęta zgodziły się. Pierwsza zabrała głos lisiczka. – Gdy tylko zaczyna padać śnieg, zawsze się chronimy w tej wieży. Jutro wzejdzie słońce, niebo przejaśni się i każdy ruszy w swoją stronę, a ja zatrzymam się tu jeszcze. Pod ścianą tej wieży mieszka sobie szczur. Gdy śnieg przestaje padać, oczyszcza on wejście do norki i rozkłada wokół niej złote monety. Bardzo lubię patrzeć, jak błyszczy złoto. Gdybym była człowiekiem, na pewno wzięłabym je sobie. Przyszła kolejna wilka. Niedaleko stąd, zaczął, pastuch z pomocnikiem, któryś już tam rok z rzędu, wypasają stado owiec. Liczba owiec nie zmniejsza się, ale się i nie zwiększa. Nie zmniejsza się, ponieważ czarny pies pastucha nie dopuszcza mnie blisko. Ale i owiec nie przybywa, gdyż przeklęty czarny pies zjada ich więcej niż dziesięć wilków. Przyjaciele. Rozpoczął swoją opowieść Szakal. Czego jak czego, ale chorób na tym świecie wiele. Lecz na wszystko można znaleźć lekarstwo. Właściciel owiec, o którym opowiadał wilk, ma jedynego syna. Bolą go stawy. Gdybym był człowiekiem, zarżnąłbym czarnego psa. Wystarczy bowiem zawinąć chłopca w dymiącą jeszcze dopiero co zdartą z tego psa skórę, a natychmiast chory wyzdrowieje. Ale o tym nikt z ludzi nie wie. Każdego wieczora kradne kurę u tego gospodarza, a on w tej swojej niedoli nawet tego nie zauważa. Na koniec zabrał głos lew. Za wioską, w której mieszka chory chłopiec, wśród starych ruin jest wzniesienie. Pod nim jest zakopanych pięć ogromnych dzbanów po brzegi wypełnionych złotem. Od dawna wiem o tym, ale po co mi to złoto, skoro nie jestem człowiekiem? Biedak słuchał, słuchał tej mowy zwierząt i nie mógł się nadziwić. Nazajutrz przyjaśniło się, zwierzęta się rozbiegły, a biedak postanowił. Niech tam sprawdzę, co było prawdą w tych nocnych opowiadaniach, a co wymysłem. Podszedł do norki szczura, a tu garść złota skrzysie i mieni w słońcu. Zebrał biedak złoto i wyruszył na poszukiwanie trzody owiec. Szedł długo, a może i krótko, gdy ujrzał owce, pastucha z pastuszkiem, a czarny pies rzucił się na niego. Odpędził pastuch psa, i zaprosił wędrowca w gościnę. – ja to trzoda? – zapytał biedak. – Naszego baja. Sprzedasz psa? – Jeśli się dogadamy, pastuch sąsiedztwa ma dużo szczeniąt. – Ile chcesz za niego? – Dziesięć monet w złocie – rzekł pastuch. Policzył biedak swe monety, miał ich piętnaście. Oddał wszystkie pastuchowi i założył sznurek na szyję czarnego psa i mówi – Teraz twoje stado będzie rosło. I opowiedział wszystko, co usłyszał od wilka. Pastuch ucieszył się, a biedak z psem udał się do Baja, właściciela trzody. Zaprosił baj wędrowca do domu, nakarmił, herbatą napoił. Biedak podjadł sobie i mówi – – Baju, przyprowadziłem ci czarnego psa. Jego skóra wyleczy twojego jedynego syna. – Wędrowcze, uzdrow dzieci, a dam ci wszystko, czego tylko pragniesz. – wyleczył biedak chłopca. Baj słowa dotrzymuje. – Mów, czym cię wynagrodzić, nie odmówię niczego. – Jeśli tak, każ ogrodzić stare ruiny i oddaj mi to miejsce. – Baj spełnił życzenie biedaka, a ten sprowadził swą rodzinę, wykopał dzbany i żyli dostatnio. Rozdawał biedak złoto, wspierał potrzebujących. A kupiec, który kiedyś tak niecnie z nim postąpił, dojechał do Hiwy. Kupił wielbłąda, objuczył go marchwią i cebulą i ruszył w drogę powrotną. Ale wielbłąd był kradziony. Dopędzili kupca właściciele zwierzęcia, pobili go dotkliwie, a towar po stepie porozrzucali. I przywlókł się oszust do domu, ledwie nogami powłócząc. Koniec.